Z informacyjny Polskiego Radia 24. Minęło południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek seria pytań o nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odebrał ślubowanie od dwóch osób, pozostała czwórka wciąż czeka, rząd szykuje plan B. Później u nas orędzie Donalda Trumpa mówił o bliskim końcu wojny i wzywał sojuszników, by sami odblokowali cieśninę Ormus. Zebraliśmy wypowiedzi prezydenta USA, będą też komentarze. Na koniec weźmiemy głęboki oddech od polityki, zajmiemy się nadchodzącymi świętami wielkanocnymi. Powiemy, jakie są ceny, jak bezpiecznie przygotować potrawy i jak nie dać się okraść. No to zaczynamy. W sumę wydarzeń Dwoje nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie wybiera się do pracy. Prezydent przyjął od nich wczoraj ślubowanie, ale na ruch głowy państwa wciąż czeka czworo innych sędziów. Czym kierował się Karol Nawrocki, co z jego wcześniejszymi wątpliwościami w sprawie procesu wyboru sędziów i co z pozostałościami? że analizował także biografie sędziów i dlatego te zaproszenia wystosował do tych konkretnych osób. Karol Nawrocki zachował się jak selekcjoner drużyny piłkarskiej, a nie strażnik praworządności. Tak mówią przedstawiciele koalicji rządzącej. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Simoniak powiedział w Polskim Radiu, że nie ma wątpliwości, że to po prostu kolejna odsłona konfliktu między prezydentem i rządem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 Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej uważa, że prezydent może jeszcze z tej, jak mówi, problematycznej dla siebie sytuacji wybrnąć. Pan prezydent z jednej strony odbierając ślubowanie od dwóch sędziów potwierdza, że w ogóle cała procedura była prawidłowa, ale pytanie dlaczego nie chce odebrać tego ślubowania od reszty, tutaj no ma jeszcze... Ma jeszcze tę przestrzeń, żeby wybrnąć, bo jeżeli nie odbierze tego ślubowania, no to po prostu złamie konstytucję. Oczywiście jest plan B i on zostanie wdrożony, jeżeli będzie taka sytuacja i będą, będzie konieczność. Wygląda na to, że zbliżamy się do tego, no ale tak jak z planami w polityce, nie wszystkie karty należy zdradzać. Czy zatem Karol Nawrocki zaprosi do siebie pozostałych sędziów wskazanych przez Sejm? Andrzej Śliwka Sprawa i Sprawiedliwości odsyła do Kancelarii Prezydenta. To jest pytanie pani redaktor do kancelarii pana prezydenta i pana prezydenta Nawrockiego. Pan prezydent Nawrocki zawsze z troską podchodzi do jakości państwa polskiego, zawsze z troską podchodzi do tego, żeby stabilizować sytuację. W takim duchu odbieram tę decyzję o powołaniu dwóch sędziów. Dariusz Wieczorek z Lewicy ma z kolei nadzieję, że Karol Nawrocki przemyśli sprawę przy wielkanocnym stole. Pan prezydent gra na swój rachunek. Ludzie to widzą i ludzie jego cenią, a myślę, że dzisiaj spokojnie czekamy na święta. Mam nadzieję, że przy stole świątecznym rodzina pana prezydenta też mu powie, słuchaj, przestań się wygłupiać i plan B, i plan C. Jesteśmy przygotowani na jak najszybciej zaprosił pozostałą czwórkę tak, aby Trybunał Konstytucyjny mógł prawidłowo funkcjonować. W przeciwnym wypadku, jak mówił, będzie to oczywiste złamanie Konstytucji. Minister zaznaczył, że jeśli jednak nie będzie tego zaproszenia ze strony Prezydenta, to będzie złożone ślubowanie sędziów wobec Prezydenta, ale w innej formule, którą świat prawniczy zaakceptuje. Na razie impasu ciąg dalszy. Czworo z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów TK wciąż czeka na zaprzysiężenie. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrała dla nas Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy. A o spór wokół Trybunału od rana pytamy naszych gości. Jak mówi były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Coll, wszystkie wybrane przez Sejm osoby są już sędziami Trybunału. Proces wyboru sędziów kończy się na uchwale Sejmu odstwierdzającej wybór. I prezydent nie jest przez prawo włączony w całą procedurę wyboru. Jest osobą, która ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych sędziów. Profesor Coll uważa, że nie odbierając ślubowania od sędziów prezydent łamie konstytucję. Decyzja o zaprzysiężeniu tylko dwóch osób jest zaskoczeniem mówi politolożka profesor Maria Wincławska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Możemy się domyślać, że powody były takie, że byli oni wskazani przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050, czyli te partie, które moglibyśmy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 na decyzję prezydenta, a nie odwrotnie. I drugą rzeczą jest to pewna próba, pewnie nie skłócenia koalicjantów, bo tutaj tego bym się nie spodziewała, ale takiego włożenia trochę patyka między szprychy, żeby gdzieś ta dyskusja między koalicjantami także była. I tak mówiła profesor Maria Wincławska. Przypomnijmy, ślubowanie złożyły wczoraj Magdalena Będkowska, a także złożył Dariusz Szostek na zaprzysiężenie. Wciąż czekają Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski oraz Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska. Suma Wydarzeń Teraz oczekiwane orędzie Donalda Trumpa i nic nowego. Prezydent USA powtarzał to, co mówi od wielu tygodni. Twierdzi, że misja wojskowa w Iranie niedługo się zakończy i wzywa sojuszników, aby sami zajęli się odblokowaniem i przejęciem cieśniny Ormus. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Izraela, Tomaszem Sajewiczem. Tomku, witaj. Dzień dobry, witam cię. I jakie wrażenia po orędziu Trumpa i co? Warto odnotować. No Donald Trump chce cofnąć Iran, jak się wyraził do epoki kamienia łupanego i te słowa oczywiście nie mogły spotkać się z żadną inną reakcją niż eskalacja. Od rana Iran nasilił ostrzał centralnej i północnej części Izraela, to także reakcja na zapowiedź nasilenia izraelsko-amerykańskich ataków na Iran. Amerykański prezydent uważa, że wojna potrwa jeszcze dwa, trzy tygodnie. Jak się wyraził jednakże takie słowa, przypomnę, padały już na początku konfliktu, kiedy deklarowano, że wojna potrwa maksymalnie miesiąc. Niepokojące słowa, głównie dla azjatyckich sojuszników, Stanów Zjednoczonych padły w kontekście cieśniny Ormus. Chcecie ropy? To sami cieśniny odblokujcie. Na te słowa spadkami zareagowały już azjatyckie rynki, a przypomnę, że aż 80% importu ropy i gazu w Azji przechodzi właśnie przez cieśniny Ormus. Całkowite zmiany frontu Trumpa, który jeszcze dwa tygodnie temu montował koalicję państw, które pomagać, pomogły, pomagać mogły w udrożnieniu jednego z najważniejszych szlaków morskich, można odbierać jako jego porażkę. Sytuacja energetyczna w Azji jest o wiele gorsza niż w Europie. Takie kraje jak Filipiny ogłosiły nawet stan narodowego zagrożenia w energetyce. USA chcą jednak na tej sytuacji skorzystać, oferując swoim sojusznikom alternatywę. Kupujcie od teraz ropę z USA. Mamy jej za dużo, przekonywał Donald Trump. Raz pętał wojna, a teraz chce, żeby inne kraje sprzątały, tak można powiedzieć. Jeśli jest kraj, któremu zależy na długiej wojnie, to na pewno kraj, w którym jesteś, czyli Izrael. Rzeczywiście, bo to takie reakcje na to orędzie Izraela i państwa Zatoki Perskiej to są dwie różne reakcje. Izrael rzeczywiście chce kontynuowania operacji w Iranie, która z biegiem czasu, z biegiem dni, jak wiemy, związana została nierozłącznie w walkę z Hezbollahem i teraz, jak widzimy, wyraźnie przejmowaniem kontroli nad południową częścią Libanu. To się jeszcze nie dokonało w takiej skali, na jaką liczą izraelskie władze państwa Zatoki. Codziennie tracą miliony petrodolarów, ogromne straty, odnotowuje tamtejsza turystka, więc w ich interesie co sygnalizowane już wcześniej, jest jak najszybsze zakończenie wojny. Izraelskie prawicowe media krzyczą, niech wojna trwa jeśli ma wyeliminować zagrożenia, Ale tu oczywiście kluczowe od pierwszego dnia wojny pozostaje pytanie, co kto uznaje za wyeliminowanie zagrożenia. Nie udało się przecież obalić rządów Ajatollahów Irańczycy po wolność z rąk Izraela i Amerykanów nie sięgnęli. Iran jako państwo działa. Być może prorocze mogą okazać się słowa Trumpa o cofnięciu Iranu do epoki kamienia łupanego. Tomasz Sajewicz w Izraelu. Tomek zostaje tam na miejscu. Tomku, czekamy na twoje kolejne relacje. Dziękujemy. Dziękuję. A u nas komentarze po orędziu Donalda Trumpa. Wystąpienie prezydenta USA ocenił w programie trzecim Polskiego Radia minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak mówił, z ulgą przyjął brak zapowiedzi wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO. Wcześniej amerykański przywódca w rozmowie z The Telegraph stwierdził, że poważnie rozważa taki krok. Minister Siemoniak podkreślał, że członkostwo w NATO jest istotne także dla bezpieczeństwa USA.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 Dziennikarz portalu Układ Sił Rafał Michalski podkreślał na naszej antenie, że wystąpienie Trumpa było skierowane przede wszystkim do amerykańskich wyborców. Jak dodawał, ci wciąż nie do końca wiedzą co się dzieje, zwłaszcza że ludzie Trumpa często mówią co innego. To po prostu zostało zebrane w taką jedną spójną narrację z tym przewodnim hasłem, że nasze cele wojenne się sprawdzają. Jesteśmy blisko końca wojny albo, albo blisko tej operacji, która trwa, ponieważ wszystkie te ceny wzrostów energii czy nawozu, które widzimy, to jest właśnie wina irańska. I to był ten główny przekaz. Dlatego, że to jest bardzo charakterystyczne. Donald Trump, w przeciwieństwie do każdego swojego poprzednika powojennego na pewno, nie prowadzi polityki medialnej, jeżeli chodzi o prowadzenie konfliktu wojennego. To jest kiedy sobie przypomnimy każdego poprzednika, Barack Obama Libia, George W. Bush Afganistan Irak, Bush Senior Panama. Oni wszyscy doskonale wiedzieli, że opinia publiczna amerykańska, jeżeli zacznie odczuwać negatywne skutki ekonomiczne, szybko się odwróci przeciwko wojnie. I tak komentował Rafał Michalski. W reakcji na orędzie Donalda Trumpa Wielka Brytania organizuje międzynarodowe rozmowy w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Jak poinformował premier Keir Starmer, spotkanie z udziałem około 35 państw odbędzie się dzisiaj. Weźmie w nim udział m.in. wicepremier, szef msz Radosław Sikorski. Z Londynu Anna Rączkowska.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 Zjednoczonych, które nie zostały zaproszone do udziału w tej inicjatywie. Spotkanie odbędzie się online i ma pomóc znaleźć sposób na przywrócenie ruchu na jednym z najważniejszych szlaków świata. To właśnie tędy płynie duża część ropy i gazu. Jego zablokowanie odczuwają gospodarki wielu krajów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Orędzie Donalda Trumpa przełożyło się, nie mogło być inaczej, na ceny paliw na całym świecie. Tuż po zakończeniu przemówienia cena baryłki ropy Brent wzrosła z niespełna 100 do 105 dolarów. Obecnie kosztuje ponad 108 dolarów. Naprzeciw wysokim cenom paliw wychodzi obowiązujący od tego tygodnia rządowy pakiet ustaw CPN, czyli ceny paliw niżej. Za litr benzyny i oleju napędowego płacimy teraz plus minus 70 groszy mniej niż przed wprowadzeniem pakietu. Paragonów grozy nie ma. To najczęstsza opinia kierowców tankujących na stacjach w rejonie Płocka czy Włocławka. Część tankujących dziwi się, że ceny paliwa zmieniają się z dnia na dzień, ale większość rozumie, że bez wprowadzania przepisów byłoby jeszcze drożej. Sytuację w Mazowieckim i Kujawsko-Pomorskim sprawdza nasz dziennikarz Maciej Jastrzębski. Witaj. Dzień dobry, witam. No to jakie ceny u Ciebie? No, sprawdziłem kilkanaście stacji znajdujących się między Płockiem a Włocławkiem. Nie natrafiłem na taką, która sprzedaje paliwa drożej niż górna granica ustalona przez ministra energii. A przypomnę, że te pułapy na dziś to 95 6,23, 98 6,84 i olej napędowy 7,65. W rejonie Płocka i Włocławka kierowcy zawsze narzekali, że choć mieszkają w pobliżu największego polskiego koncernu paliwowego, to ceny benzyny i oleju napędowego... Przeważnie były nieco wyższe niż w innych regionach. Pamiętam, że na przykład prezydent Włocławka swego czasu występował do szefostwa koncernu z propozycją współpracy, by jakoś obniżyć ceny paliw. Kierowcy dzisiaj, w 2026 roku w kwietniu, nie do końca oswoili się z tym, że codziennie mogą na ich stacjach pojawiać się inne ceny paliw. I jednym to odpowiada, innym jest obojętne, byle nie było takiej drastycznej podwyżki. Ale są też i tacy, którzy narzekają.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 Oj, Coś z tym śledzeniem rynku nie tak, bo ja skontaktowałem się ze swoimi kolegami dziennikarzami w kilku zachodnich krajach. Na razie jest tak, że Polska ma zdecydowane najtańsze paliwo. Sięgnę tutaj do swoich notatek. Na przykład 95 na Litwie to w przeliczeniu na złotówki 7,33 czy yy, no powiedzmy w Niemczech 9,18, a jeśli chodzi o olej napędowy także przeliczam na złotówki Litwa 8,92, a Niemcy 9,88. Podejrzewam, że we Włoszech, Francji i w Austrii, wiem to z własnego doświadczenia świadczenia jest jeszcze drożej. Sprawdziłem sytuację w kilku okolicznych stacjach i tak benzyna 95 tu na Mazowszu i w rejonie kujawsko-pomorskim kosztuje mniej niż najwyższy pułap wskazany na dziś przez Ministerstwo Energii. Przypomnę górna granica to 6,23 a ceny wahają się w granicach 6,9 do 6,22 23. Są także w rejonie Płocka stacje, na których 95 można kupić za mniej niż 6 zł, ale właściciele tych Stacji mówią. Ja nie będę oczywiście wskazywał których, że to długo nie potrwa. Litr oleju napędowego, górna granica 7,65, a na stacjach paliw w rejonie Płocka i Włocławka 7,49, 7,60. Więc podsumowując, część stacji paliwowych ustaliło ceny na maksymalnym pułapie, tych jest niewiele, ale jest bardzo duża liczba stacji, w których ceny są Nieco niższe, grosz, dwa, trzy, nawet pięć groszy od tej górnej granicy. Jakie są ceny paliw od stacji do stacji jeździ Maciej Jastrzębski? Maćku, dziękujemy za te informacje i za Twoją relację. A przepisy mające walczyć z wysokimi cenami paliw wprowadziły też rządy Niemiec i Austrii. Maciej Jastrzębski wspominał o sytuacji w tych krajach w swojej relacji. Za Odrą nie przyniosły te rozwiązania większych rezultatów. Ceny wciąż biją rekordy. Więcej w relacji Adama Górczewskiego. Każdy kolejny dzień tego tygodnia przynosił w Niemczech nowy rekord ceny za litr paliwa. Nie inaczej było 1 kwietnia, czyli w debiucie prawa pozwalającego na tylko jedną podwyżkę na stacjach paliw w ciągu dnia. Najpopularniejsze wersje benzyny i diesla zdrożały w południe średnio w skali kraju o 1 centa na litrze. Osiągając Ceny odpowiednio 2,18 euro i 2,37. To oznacza ponad 9 zł za litr bezołowiowej i ponad 10 za litr oleju napędowego. Bardziej zadowoleni mogą być kierowcy w Austrii, gdzie wczoraj koszty tankowania minimalnie spadły, a dzisiaj odczuwalny ma być kolejny krok. Niższy podatek paliwowy od środy zapewnia o 5 centów niższą cenę detaliczną na stacjach. O drugie tyle ma spaść cena dzisiaj. Firmy paliwowe zostały zobowiązane do obniżenia swoich marsz. Łącznie 10 eurocentów to ponad 40 groszy, które przy każdym wlewanym do baku litrze powinni zaoszczędzić kierowcy w Austrii. Zamierzenia rządów Niemiec i Austrii weryfikować będzie jednak rynek. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Zaglądamy do naszych południowych sąsiadów, bo Czesi prawdopodobnie też szykują interwencję na rynku paliw. Gabinet premiera Andrzeja Babisza zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu. Szczegóły zna Wojciech Stop 拜拜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 Dziesięciokilometrowy korek utworzył się rano na autostradzie A2 pod Warszawą. Po kolizji i pożarze samochodu ciężarowego kierowcy utknęli przed węzłem Konotopa. Utrudnienia wciąż trwają. Do zdarzenia doszło, gdy w zatrzymanego w związku z awarią Forda uderzyła ciężarówka, relacjonuje Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Następnie w ciężarówkę uderzyła kolejna ciężarówka marki Mercedes. W związku z zaistniałą kolizją na miejsce przybyła laweta, która w trakcie wciągania pojazdu najprawdopodobniej uszkodziła zbiornik paliwa i doszło do samozapłonu tego pojazdu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale przejazd w stronę Warszawy odbywa się pasem awaryjnym. Pozostałe są zablokowane. Dziś Wielki Czwartek w Kościele rozpoczyna, rozpoczynają się obchody Triduum Paschalnego, najważniejszego okresu w roku liturgicznym. Przez najbliższe dni wierni będą rozważać tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania pańskiego idziemy na nabożeństwo, to jest czas, kiedy z naszymi bliskimi robimy sobie tak naprawdę taką ostatnią wieczerzę, żeby porozmawiać z dziećmi o tym, co jest najważniejsze w tych świętach. To nie jest czas mycia okien ani sprzątania. Wielki Czwartek ma dwie główne liturgie. Msza Krzyżma Świętego, która jest sprawowana w Kościele Katedralnym i wieczorem Msza Wieczerzy Pańskiej. Proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki w Wasilkowie, jezuita ojciec Aleksander Jaceniak. Liturgie nawiązują do przede wszystkim ustanowienia Sakramentu kapłaństwa oraz sakramentu Eucharystii. Niektórzy to napalają się na czekoladowe jajka w ogrodzie, no a inni, dla nich, to jest czas, w którym się trzeba pomodlić. To jest ważny czas, bo przygotowuje nas i wycisza do zmartwychwstania pańskiego. W tradycji ludowej Wielki Czwartek był dniem żałoby. Zwany kiedyś także Dniem Cierniowym był czasem wspominania obrzędów Wieczernika, czyli Ostatniej Wieczerzy. Jak mówi Elżbieta Osińska-Kassa z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, od tego dnia w polskich wsiach panowała cisza. Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty milkły dzwony w kościele na znak żałoby. Ale żeby taka zupełna cisza nie panowała we wsi, to chłopcy biegali wokół kościoła z kołatkami. W ten sposób odstraszali złe duchy, no bo jak Taka cisza, to z duchy też mogły się uaktywić, jak, jak dzwony kościelne nie biły. We Francji w okresie Wielkiego Tygodnia szczególną uwagę wiernych przyciągają relikwie związane z męką Chrystusa. Nad Sekwaną jest ich bardzo wiele, a otaczający je kult sięga czasów średniowiecza.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 Radio. Okres Wielkanocy to także czas wzmożonych zakupów. W tym roku za świąteczne towary zapłacimy więcej niż rok temu. Dla wielu wysokie ceny są odczuwalne, a przez to nie kupują wszystkiego, co zaplanowali. Niezadowoleni są też sklepikarze, bo zamówiony towar nie schodzi. Na jednym ze stołecznych bazarków była Agata Król. Brokuły podrożały. Co tam, jeszcze tak poszło w górę? Brokuły i kalafior tylko. No tak. górki bardzo. Nie, już staniały. Już staniały? Już staniały. To, to, to, to co, co dzień się zmienia cena u nas, proszę pani? Z dnia na dzień. Rożejka, koktajlowe, brokuły, co tam jeszcze? No makarek, nie wiem, co nie Ile to wszystko zdrożało? Nie wiem, o 10 zł na kilogramie. A co zdrożało o 10 zł na kilogramie? Koktajlowe na przykład. Nie czuję atmosfery jakoś tak w tym roku świątecznej, tak? Co do klientów hmm. też um, jakoś ich dużo nie ma. No, jest, widać różnicę, że jest mniej. Wszystko jest, wszystko staramy się przywieźć, towar, żeby był.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 Przed świętami służby apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W związku ze wzmożonym ruchem w okresie wielkanocnym na drogach będzie więcej policyjnych patroli. Zapowiada Izabela Sreberska z policji w Koszalinie. Przy kontroli będą policjanci sprawdzali, czy pasażerowie są przewożeni w odpowiedniej ilości, czy ten samochód jest dostosowany do takiej ilości osób, czy wszyscy mają zapięte pasy bezpieczeństwa i co najważniejsze, czy dzieci są przewożone w fotelikach bezpieczeństwa bądź urządzeniach do tego przeznaczone. Od razu możemy powiedzieć, że nie będzie taryfy ulgowej dla osób, które wsiadają pod wpływem alkoholu, czy też środków podobnie działających i na każde wykroczenie policjanci będą konsekwentni, będą reagować. Policjantka apeluje też, by nie zapominać o bezpieczeństwie podczas przedświątecznych zakupów. Jeżeli nie musimy, żebyśmy nie brali dużej gotówki, jeżeli płacimy kartą płatniczą, żeby nie mieć tego nawyku, bo zdarza się niestety, żeby mieć na karcie płatniczej zapisany PIN do karty. Jeśli chodzi tutaj o mężczyzn, nie wkładajmy portfeli do tylnej kieszeni naszej odzieży, bo niestety to jest główna przyczyna, kiedy dochodzi do kradzieży, a kobiety noszące torebki, żeby te torebki były zawsze z przodu nas, żebyśmy miały te torebki na widoku. Z kolei Dariusz Szacht z pomorskiej Straży Pożarnej przypomina o zasadach bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania świątecznych potraw. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to bezpieczeństwo w kuchni, czyli nie pozostawiać potraw bez nadzoru, bo tutaj najczęściej dochodzi do przypadków, gdy no z reguły tak naprawdę jest to zadymienie mieszkania, ale często też ten ogień przedostaje się dalej, co może skutkować pożarem całego domu. I te rady oraz te apele w najbliższych na pewno będziemy jeszcze przypominać. Suma wydarzeń. Ludzkość coraz bliżej powrotu na Księżyc. Z przylądka Canaveral na Florydzie wystartowała misja Artemis II. Pierwsza wyprawa wokół Srebrnego Globu od ponad 50 lat. Statek kosmiczny Orion jest na orbicie okołoziemskiej i pozostanie tam przez najbliższe 24 godziny. W tym czasie załoga przeprowadzi niezbędne testy. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, misja Artemis II otrzyma zielone światło na lot w kierunku Księżyca. Z Florydy Jan Pachlowski.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 Powiedział prezydent z przylądka Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Wracamy jeszcze na ziemię i sprawdzamy pogodę. Czwartek to kolejny dzień ze słoneczną aurą prawie w całym kraju. Jak mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, temperatura nadal jest wyrównana i przeważnie wynosi 13-14 stopni. Wyjątkiem jest południe kraju. Na południu około 4 stopni na plusie i nadal opady deszczu, w rejonach podgórskich jeszcze możliwy deszcz ze śniegiem. I kolejna noc cały czas przymrozki na przeważającym obszarze kraju. Nadal lokalnie możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i w rejonach podgórskich cały czas możliwe jeszcze opady śniegu. Jutro na zachodzie kraju może spaść deszcz, temperatura spadnie tam do 6-8 stopni. Dobra informacja jest taka, że w czasie świąt wielkanocnych zrobi się ciepło, gdzie niegdzie temperatura sięgnie 19-18 stopni i tego się trzymajmy, a przynajmniej takich pozytywnych prognoz. I tym kończymy Sumę Wydarzeń. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń. Ogłoszenie Społeczne.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 Saldo, magazyn gospodarczy. Tuż przed pierwszą polskiego czasu Amerykanie wystrzelili rakietę z misją Artemis 2, a dwie godziny później Donald Trump wystrzelił notowania ropy naftowej. Orędzie prezydenta USA ważyło gospodarczo sporo, naprawdę sporo i właśnie na ten temat porozmawiamy z naszym ekspertem Marek Klapa. Zapraszam na saldo. Przemówienie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa schłodziło nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ciągu dwóch ostatnich dni rynki finansowe reagowały z lekkim optymizmem i z nadzieją na zakończenie wojny w Iranie. Piotr Bielski z Santander Bank Polska uważa, że po wystąpieniu amerykańskiego prezydenta te nadzieje zostały skorygowane. Rana widzimy lekkie pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych. Reakcja na rynku walutowym nie jest jakaś przesadnie duża. Złoty jest mniej więcej grosz słabszy niż był wczoraj. Natomiast bardziej to jest widoczne na przykład na rynku obligacji, gdzie w wielu krajach rentowności obligacji poszły znowu w górę. Piotr Bielski podkreślił, że rozwój sytuacji będzie zale zależał od tego, jakie informacje będą napływały z Iranu. Te sugestie Donalda Trumpa o tym, że w najbliższym czasie może bardzo mocno uderzyć w Iran, no teraz powodują obawy o to, że może dojść do inwazji lądowej. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, to myślę, że mielibyśmy do czynienia z dalszym wzrostem awersji do ryzyka. A awersja do ryzyka to sytuacja, kiedy inwestorzy obawiają się niepewności i szukając bezpiecznych przystani wycofują kapitał np. z giełdy na rzecz bezpieczniejszych aktywów. Czeski rząd może jeszcze dziś zainterweniować w sprawie wysokich cen paliw. Gabinet Andrija Babisza zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu poświęconym właśnie tej kwestii. Rząd rozważa wprowadzenie limitów marż na stacjach paliw, a także ewentualne obniżenie akcyzy. Możliwe rozwiązania strona rządowa omawiała w ostatnich dniach dwukrotnie z przedstawicielami sieci paliwowych. Jednak efekty tych rozmów nie są znane. Wcześniej premier Czech zarzucił dystrybutorom wykorzystywanie sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz zawyżanie marsz. A teraz spójrzmy na rynki, ale tym razem w skrócie, bo notowaniom ropy naftowej jeszcze przyjrzymy się w magazynie Saldo. Zacznijmy zatem od nastrojów na warszawskim parkiecie, a one nie są dobre. Wczoraj zielono, dzisiaj niestety spadki. WIG traci procent, WIG 20 procent, MWIG 40 procent i SWIG 80 również na minusie procent. Bardzo podobnie wygląda zresztą sytuacja w ogóle na europejskich rynkach, chociaż żeby indeks DAX straci. Właściwie na zielono jedynie dwa rynki. Portugalski, te, tak, tak, ten nadzwyczaj silny, który w nieprzewidzianych sytuacjach zawsze notuje jakiś zysk, oraz giełda w Kopenhadze i tutaj wzrost dość duży, prawie dwuprocentowy. Pozostałe indeksy europejskie na czerwono, bardzo podobnie jak warszawska giełda. To jeszcze waluty. Za jedno euro płacimy 4,29 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,72 Frank szwajcarski 4,65, a za jednego funta brytyjskiego płacimy 4,91 zł. Saldo, magazyn gospodarczy. Historia podboju kosmosu dzieje się na naszych oczach dzisiaj w nocy, a właściwie przed pierwszą polskiego czasu wystartowała rakieta Artemis II. Pierwszy załogowy lot wokół Księżyca od ponad 50 lat. To jest oczywiście też misja, która bardzo dużo kosztuje. Zaraz więcej o tym powiemy, a łączymy się już teraz z panem Łukaszem Wilczyńskim, prezesem Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Ja sobie spojrzałem na wyliczenia tej misji i szacuje się, że koszt jednego startu w ramach programu Artemis wynosi około 4 miliardów dolarów. Czy to są pieniądze, Panie Łukaszu, które się zwrócą? Oj, Zdecydowanie tak, aczkolwiek zacznijmy może od, od, od troszeczkę, cofnijmy się o krok do tyłu. Dobrze. Jeżeli chodzi o kwestię samego programu Artemis, tak? No bo musimy popatrzeć na to holistycznie. Cały program Artemis szacowany jest, czyli ten program, w ramach którego mamy tą drugą misję, w zależności od tego, kto szacuje, bo NASA mhm. podaje 93 miliardy, Planetary Society, taka międzynarodowa organizacja, która bardzo długo pracuje w sektorze kosmicznym, szacuje nawet na ponad 100 miliardów dolarów. Także tym w tle mamy te 4 miliardy, tak, jeżeli chodzi o jeden start. I teraz eh, mamy sytuację, w której z jednej strony można powiedzieć, eh, no jest to koszt taki, jaki jest, to znaczy jest to koszt przygotowania eh, rakiety, przygotowania eh, kapsuły, eh, przygotowania astronautów, bo to też przecież jest osobny program przygotowania wszystkich technologii eh, i wyniesienia oczywiście. Tak? Natomiast eh, no, naprawdę tutaj trzeba na pewno wspomnieć o tym, że pojawiały się w przeszłości już wiele doniesień na temat no, zawyżonych kosztów rakiet SLS. Zresztą, jak przeszledzi się w jaki sposób ta rakieta jest budowana, to można zobaczyć, ilu tam jest podwykonawców. Tam jest chyba blisko tysiąc podwykonawców. To jest bardzo skomplikowany projekt. Stąd też prawdopodobnie tak duże koszty, tak? Które, które pewnie można by zoptymalizować. E, natomiast no bo porównajmy na przykład tutaj do planowanych misji księżycowych Starshipa, które też są szacowane gdzieś pomiędzy z kolei 450 milionów a, a miliard, czyli mamy prawie e, e, trzykrotnie lub nawet dziewięciokrotnie taniej to wysłanie. Natomiast nie można chyba tego rozpatrywać tylko i wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, dlatego że jeżeli mamy mówimy o rakiecie SLS, to jest to rakieta NASA. Więc nie jest to rakieta prywatnej firmy, mhm. tylko jest to pewna dywersyfikacja, gdzie wciąż zachowujemy własność do własnego środka transportu, prawda? No, w dzisiejszych czasach myślę, że to jest dosyć istotne, żeby nie tylko i wyłącznie korzystać z prywatnych um, podmiotów, ale także mieć um, jakby własny strategiczny środek transportu, szczególnie jeżeli mówimy o celu um, tych misji Artemii w tym momencie. No bo jakby nie patrzeć, to jest już wyścig, kolejny wyścig na Księżyc, tylko zmienił nam się drugi gracz e, zamiast Związku mamy Chiny. Mhm. No więc w tym kontekście to rozpatrując szerzej, ten koszt nie należy uznawać za na duży, dlatego że wokół misji Artemis, wokół tego programu pracuje szereg firm, jeżeli nie tysiące firm, jak właśnie przed chytyczką powiedziałem. Pracują naukowcy, są oczywiście tam przeprowadzane dodatkowe testy, eksperymenty i tak dalej. I trzeba pamiętać jasno, to nie jest misja eksploracyjna typu polecimy coś, zobaczymy. To jest część programu całego powrotu na Księżyc, stałego powrotu który wiąże się nam z dodatkowymi technologiami, z wydobyciem na księżycu, tak naprawdę z przygotowaniem księżyca pod e, ludzką eksplorację, e, także robotyczną, etc., etc. To jest cały proces, który będzie przynosił i już przynosi konkretne efekty ekonomiczne dla firm, dla krajów, dla całych gospodarek. A to trzeba rozpatrywać? Historia dzieje się na naszych oczach, ale także jeżeli spojrzymy jak dużo waży w PKB wielu krajów sektor kosmiczny. On waży coraz więcej i mamy do czynienia już z bardzo poważnym przemysłem, który jest nie tylko domeną Stanów Zjednoczonych czy Chin, ale także Polski zdecydowanie tak, natomiast tutaj znowu jeden ważny komentarz dla nas słuchających nas. Pamiętajmy, że sektor kosmiczny to nie tylko loty na księżyc, które uh -huh. dla niektórych mogą być kompletnie odrealnione od rzeczywistości ekonomicznych, Przede wszystkim to jest infrastruktura krytyczna, która jest nad nami, czyli na naszej orbicie, bo to jest najważniejsza część sektora kosmicznego obecnie. To jest to, co jest nad naszymi głowami, to, co zarządza naszym transportem, to, co zarządza naszymi przepływami bankowymi, bo przecież banki synchronizują przelewy właśnie z zegarami na satelitach nawigacyjnych. To jest kwestia wykorzystania satelitów obserwacyjnych, także no, coraz częściej w sytuacjach obronnych. Tak? To jest kwestia satelitów telekomunikacyjnych. No, popatrzmy na to, co się dzieje na Ukrainie, to już zobaczmy, że to jest pierwsza wojna satelitarna de facto, bo bez satelitów nie byłoby możliwości takiej skutecznej obrony Ukrainy. Więc my dzisiaj te PKB, które inwestujemy, przeznaczamy na sektor kosmiczny, inwestujemy w nasze bezpieczeństwo, inwestujemy w infrastrukturę danych, bo to są też istotne rzeczy i rozbudowujemy też przy okazji sektor nowoczesnych technologii, nie tylko kosmiczny. Bo dzisiaj sektor kosmiczny jest tym sektorem stricte kosmicznym i tak zwany okołokosmiczny. Ja zawsze powtarzam, że sektor kosmiczny w ogóle to jest sektor dla mnie horyzontalny, a nie wertykalny. Bo on w tym momencie przenikał, jest w rolnictwie obecny, jest właśnie tak wspomniałem w transporcie, frakcie morskim, etc., etc., już nie mówiąc o obronie. Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Trudno było pogodzić um, zegar biologiczny z wydarzeniami, którymi żyły świat. Najpierw start rakiety, potem przemówienie Donalda Trumpa, które z uwagą było oglądane przez ekonomistów, analityków. Jeden z takich analityków jest z nami w studiu, pan Krzysztof Kamiński, Oanda TMS. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. O której zadzwonił pana budzik dzisiaj? Druga 58. Czyli zadanie domowe odrobione, no i jak wrażenia, bo to oczywiście dla ekonomisty, analityka to na pewno jest wyzwanie. Słuchać słów, konkretnych deklaracji politycznych, które pojawiają się um, tu i teraz, no i na drugim ekranie, a czasami w niektórych telewizjach na tym samym ekranie mogliśmy zobaczyć, co dzieje się z baryłką ropy. I tutaj korelacja była idealna i także państwo, którzy nas słuchacie, można wejść na stronę internetową z notowaniami i prześledzić jak ten wykres zachowywał się e, dzisiaj i e, widać bardzo wyraźnie. E, ta godzina trzecia odcięła nam się wręcz na tym wykresie, bo jeszcze około północy e, baryłka rupy Brent była w okolicach 100 dolarów, nawet trochę mniej niż 100 dolarów za baryłkę, a o godzinie czwartej nad ranem to już było 106, a teraz już mamy 108. Panie Krzysztofie, jak pan to skomentuje i e, jak wyglądała pana analiza w trakcie wystąpienia Donalda Trumpa? Generalnie musielibyśmy nieco cofnąć się w czasie, o ile oczywiście to jest możliwe, do wczorajszego dnia, co mówił Donald Trump. Mhm. Donald Trump zapewniał, że jest, że wojna w Iranie jest bliska końcowi. Mówił o porozumieniu z Irańczykami, mówił, że bez względu, na, że potrwa jeszcze z 3 trzy, trzy, tygodnie ta wojna, a w, bez względu na to, czy dojdzie do porozumienia z, Ira, z Iranem, czy nie, żołnierze wycofają się tam dokładnie siły amerykańskie, które na bieżąco dokonują tam w operacji, operacji jako część tej tak zwanej epickiej furii, jak została określona. I w związku z tymi słowami, z tym określeniem, że dojdzie do tego, że dwa, trzy tygodnie to jeszcze potrwa, że bez względu na to, czy będzie porozumienie, czy nie, zakończy się ta operacja, to pokazywało pewien pewnego rodzaju zmianę narracji w przypadku Donalda Trumpa, bo wcześniej mówił, że wyższa cena ropy nie jest problemem. Problemem jest to, że Iran może mieć broń jądrową. I w ten sposób tutaj informował wszystkich swoich wyborców, ale też wszystkich ludzi na świecie, dlaczego jest taka ważna ta operacja. I w tym momencie pojawiła się dziś kilka nadziei, że faktycznie mogłoby dojść do zakończenia, do deeskalacji tego konfliktu. Natomiast w czasie swojego przemówienia wrócił z powrotem do wcześniejszej retoryki. Zaczął mówić o tym, że w ciągu najbliższych tych właśnie dwóch, trzech tygodni ekstremalnie uderzą Iran, że w, jak nie dojdzie do porozumienia, to zaczną atakować sieci energetyczne. Czyli w tym momencie jakby sam sobie zaprzeczył i pojawiła się ogromna niepewność, bo jeżeli w niecałe 24 godziny prezydent naj, właściwie, można powiedzieć, największego mocarstwa na świecie mówi jedno, a potem sam sobie przeczy, no to zrozumiałe jest, że rynek zareagował w ten sposób, że nie możemy w pełni zaufać tym słowom. Dlatego ropa zaczęła drożeć, ponieważ już pojawiła się realna wizja tej eskalacji konfliktu. Był jakiś moment taki konkretny, który tutaj zaważył, jeżeli chodzi o orędzie pana prezydenta Trumpa, gdzie było wyraźnie widać, że ta cena baryłki wystrzeliła niczym ta rakieta Artemis? Znaczy, wydaje mi się, że kiedy po prostu zaczął e, bardzo mocno argumentować, e, dlaczego jest e, ta operacja konieczna mm -hmm. i podkreślał też udział, e, udział Iranu w sponsorowaniu terroryzmu, co rzecz jasna jest prawdą, natomiast, e, natomiast jakby w tym momencie e, ten nacisk właśnie na tą narrację powodował też między innymi właśnie ten silny wystrzał e, ropy naftowej. Panie Krzysztofie, to też nam idealnie pokazuje, ile... Y y Warte są dzisiaj słowa, bo wczoraj w ciągu dnia, my o tym mówiliśmy również na antenie Polskiego Radia 24, pojawiały się co jakiś czas depesze dużych agencji czy dużych tytułów prasowych, które odbijały się na rynkach. I było widać, że było dążenie do takiego uspokojenia, bo jeżeli w jednej, drugiej, trzeciej depeszy pojawiają się informacje, że ta wojna na Bliskim Wschodzie właściwie za dwa, trzy tygodnie może już się zakończyć, no to było też widać niemal natychmiastowo reakcję na rynkach i to, że ropa e, dzień rozpoczęła poniżej 100 dolarów, no to, to była wypadkowa tych wszystkich doniesień. I potem znowu wszystko odwraca się o 180 stopni. E, takiej zmienności na rynku ropy ja sobie w ostatnich latach nie przypominam. Takiej zmienności nie mieliśmy. Faktycznie, to co pan redaktor powiedział, w obecnym świecie te wszelkie deklaracje nie są może wiele warte, biorąc pod uwagę jeżeli w, w sytuacje, w których wypowiadane są przez ludzi, którzy po niecałych 24 godzinach sami zaczynają sobie przeczyć. I, I właściwie to, co obecnie obserwujemy jest wypadkową tych wszystkich rzeczy. I dlatego też dolar między innymi z powrotem się umacnia, ponieważ wczoraj widać było e, chociażby na kontraktach terminowych na stopę, na fundusze e, w, w, na stopę Fed w USA, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach zdecydowanie maleje. Natomiast obecnie widzimy, że znowu jednak pojawia się to ryzyko, że może dojść do podwyżek stóp procentowych w USA. Nie obniża tylko podwyżek, ponieważ jeżeli ten konflikt spowoduje dalszą eskalację i ta ropa na dłużej zostanie właśnie w tych rejonach 110, a być może nawet potrzebuje na 150 dolarów, jeżeli te będzie eskalował ten konflikt, no to musimy liczyć się z tym, że automatycznie ta inflacja globalnie podskoczy. No i banki centralne, też to największe, będą zmuszone podnosić, zamiast obniżać stopy procentowe. Każdego dnia wielokrotnie spogląda pan na aktualny wykres notowań ropy naftowej i ja mam takie wrażenie, że tak na dobrą sprawę... Doczekaliśmy czasów, w których ani analiza fundamentalna, ani analiza techniczna większego sensu nie ma, bo ten wykres po prostu układa się jak chce, bo tutaj zaczynają wchodzić nam emocje, bo tutaj może się okazać, że dzisiaj też pojawi się jakaś informacja, która albo podbije, albo zrzuci cenę znowu w okolice gdzieś tam 100 dolarów za baryłkę. Yy... Taki roller coaster i taka zmienność to chyba niezwykle trudny moment dla prognozowania. Właściwie prognozy mogłyby nie powstawać z adnotacją, że z uwagi na dużą zmienność nie jesteśmy w stanie wyprognozować niczego konkretnego. Znaczy tak, pamiętajmy też, że tam gdzie w inwestorzy średnio czy długoterminowi widzą pewne zagrożenie, też krótkoterminowi spekulanci widzą szansę i okazję, ponieważ ta właśnie zwiększona zmienność jest dla nich bardzo dobrym momentem, w którym mogą podejmować decyzje w krótkim czasie, w przeciągu kilku godzin zajmować pozycje i dla nich jest to oczywiście jak najbardziej wystarczające. Dla tych średnio i długoterminowych jest to dosyć problematyczna sytuacja, ale też też tutaj pojawia się słowo, które wraca w każdej książce o inwestowaniu, na każdych studiach dotyczących finansów, dywersyfikacja. Czyli czy, jesteśmy, czy mamy odpowiednio zróżnicowany nasz portfel na wypadek, jak będzie większa inflacja, jak będzie mniejsza i właśnie to rozważanie tych różnych scenariuszy, to jest to, co może też nam pomóc właśnie w takich trudnych sytuacjach, czyli nie szukamy konkretnej jednej tak zwanej perełki, która w doskonałym, doskonałym scenariuszu zrealizuje nam cały profit, a ale szukamy zróżnicowania tego swojego portfela, żeby na wypadek trudniejszych sytuacji moglibyśmy to po prostu przetrwać i być może zarobić na jakichś innych instrumentach. I to, o czym pan powiedział, pięknie nam się wpisuje w słowo, które padło już w czasie tej audycji, konkretnie w wypowiedzi pana Piotra Bielskiego, ekonomisty Santander Bank Polska, który zwrócił uwagę na awersję, do ryzyka. Uhum. Ta awersja do ryzyka, czyli szukanie w tych zwariowanych czasach bezpiecznej przystani. To trochę tak, jak kiedy jesteśmy na spacerze i nagle pada deszcz, to sprawdzamy, czy nie mamy ze sobą parasola. Jeśli parasola nie mamy, no to szukamy jakiegoś zadaszenia albo drzewa, ale jeżeli dochodzi burza, no to też musimy znaleźć jeszcze inne miejsce, bo stanie pod drzewem bezpieczne nie jest. I chyba w takiej zawierusze rynkowej wszyscy się właśnie znaleźliśmy uh -huh. Tak. I, i w takim razie czy y, nie ma takiej obawy, że tak na dobrą sprawę dzisiaj rząd ponosi wysiłek Polski, e, że obniża VAT, obniża akcyzę, stara się regulować ceny paliw, a co z y, nami konsumentami? My nie musimy być spekulantami, nie musimy grać na giełdzie, a ta cała sytuacja uderza nas bardzo mocno w portfele. Uh -huh. Jak pan sądzi, e, jak e, może wyglądać scenariusz na najbliższe dni, bo w tygodniach to chyba nie powinniśmy tego liczyć. Jest scenariusz pod kątem dla konsumentów? Dla konsumentów, dla nas wszystkich, tak. No myślę, że w najbliższym czasie ceny benzyny mogą jak najbardziej zdrożeć i będziemy płacić więcej na stacjach paliw. Natomiast no dziś tak myślę w średnim terminie, nieco może przechodzącym w dłuższy, czyli ten trochę tak abstrakcyjny, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo dynamiczny rynek. Jeśli nic się nie zmieni i ten konflikt się będzie przedłużał, no to musimy się nieco nastawić na to, że ta inflacja mogłaby też e, właśnie wyskoczyć mocniej w górę i też dobrze pomyśleć o tym w jaki sposób moglibyśmy się przed tym zabezpieczyć. Więc jeśli na przykład posiadamy kredyty hipoteczne, jeżeli mamy możliwość na przykład nadpłaty tego kredytu, no to oczywiście możemy w tym momencie pomyśleć też o tym. Ewentualnie możemy pomyśleć o jakichś inwestycjach, które są też w pewien sposób powiązane z inflacją. Są też takie produkty związane chociażby też z obligacjami Skarbu Państwa, więc jakby tutaj też w pewnym ograniczonym też ryzyku. Więc też możemy takie elementy po prostu uwzględnić właśnie czy w planowaniu naszego budżetu domowego, czy też po prostu pod kątem tworzenia portfela naszego inwestycyjnego. Te emocje na giełdzie i na rynkach są zaraźliwe, bo to nie tylko ropa naftowa. Wczoraj widzieliśmy ten optymizm również na europejskich rynkach. Właściwie wszystkie indeksy wczoraj na zielono, dzisiaj tylko nieliczne. Dzisiaj czerwień dominuje także na warszawskiej giełdzie. Tego można było się spodziewać po takim przemówieniu, że tutaj szybko te emocje zostaną zaimportowane także na parkiety giełdowe. Giełdowe. No i pytanie, czy w tym momencie nie mamy takiej sytuacji, że ropa drożeje, indeksy tracą, ropa tanieje, indeksy zyskują, bo mieliśmy taką korelację przez kilka ostatnich dni. Tak, mieliśmy taką korelację, ale też jakbyśmy spojrzeli chociażby na naszego giganta, jakim jest chociażby spółka Orlen. Ona mhm. sobie całkiem dobrze radziła w momencie, gdy doszło, doszło do eskalacji tego konfliktu. Później Wczoraj między innymi mogliśmy zaobserwować, że mnie z tego zysku oddała. Dzisiaj na początku sesji również zaczęła zyskiwać w związku ze wzrostem cen ropy. Także wydaje mi się, że też polska giełda, oczywiście ten cały taki globalny sentyment wynika out jak najbardziej też w naszą rodzimą giełdę. Natomiast jesteśmy w stanie też znaleźć kilka interesujących spółek z różnych branż na rynku polskim, które mogą też zyskiwać właśnie w takich czasach niepewności. A też parę razy podkreślałem i wiem, że mogę się powtórzyć teraz na antenie, ale naprawdę polska giełda ma ogromny potencjał i też pokazała, że można, może sobie bardzo dobrze radzić, nawet jeżeli nie opiera się na przykład w pełni na sztucznej inteligencji. Właśnie nie mamy jakichś może gigantów technologicznych, ale mamy też taki solidny ten nasz rynek kapitałowy. Mamy wiele też gigantów z różnych tutaj branż, które bardzo dobrze sobie radzą w różnych sytuacjach. A jeśli w tak zwanym w tak zwanym oczywiście międzyczasie dochodzi do korekty związanej z słabnącym sentymentem na globalnych rynkach, no to dla inwestora długoterminowego, który może i nawet nie wie, który, który zapewne nie wie, gdzie znajdziemy się za rok, za dwa, czy będzie wyższa inflacja, czy nie będzie, ale to tw może tworzyć okazję właśnie do um, chociażby dobierania jakichś konkretnych instrumentów do tego portfela właśnie w dłuższym terminie. Jeżeli oczywiście dalej widzi potencjał e, w, do wzrostu konkretnego konkretnych branż. Giełda i rynki to także psychologia. Dzisiaj mija dokładnie rok od słynnego przemówienia Donalda Trumpa z tymi tekturowymi tablicami, gdzie były taryfy celne dla gospodarki, dla różnych gospodarek rozpisane, i pamiętamy, jak wtedy gwałtownie zareagowała giełda. Potem było oczywiście odbicie i potem obserwowaliśmy, chociażby na warszawskiej giełdzie jeszcze, jeszcze Warszawa zdążyła zarobić od tego momentu, uh -huh. ale też zauważyliśmy taką tendencję, że jak już później pojawiały się kolejne wypowiedzi, do dotyczące taryf celnych, to już rynek był uodporniony, już tak nerwowo nie reagował, nawet jeżeli wydawało się, że pojawiały się mocne wypowiedzi Donalda Trumpa. Czy tutaj może być podobnie, czy jednak sprawa wojny na Bliskim Wschodzie jest to zbyt poważny temat, aby, aby rynki brały poprawkę na każdą wypowiedź, każde wpis w mediach społecznościowych, przywódcy największego państwa na kuli ziemskiej? Wydaje mi się, że y, sytuacja jest trochę inna Aczkolwiek pod wieloma względami faktycznie podobna, ponieważ patrzymy tutaj na zapowiedzi konkretnego człowieka, zresztą tego samego i na to, jak reaguje na te zapowiedzi rynek. Natomiast ceny ropy, ropa, czy też inwestorzy handlujący na um, uczestnicy rynku ropy mogą nie ufać w zapewnienia Donalda Trumpa. Natomiast dużo istotniejsze będzie, jak jego realne działania będą miały wpływ właśnie na samą Europę, ponieważ to, co dalej będzie z Iranem, czy faktycznie wycofają, czy, czy ta operacja Epicka Furia się w pełni zakończy, jeżeli tak, to z jakim rezultatem? Czy reżim w Iranie pozostanie nienaruszony, czy może będzie silniejszy, czy zmieni się na demokratyczny? To jest wiele różnych scenariuszy, które musimy wziąć pod uwagę, a to wszystko będzie miało wpływ na to, czy ta ciśnina Ormus, która odpowiada za właściwie transport ponad jednej trzecie ropy na świecie, która jest transportowana szlakami morskimi, to będzie miało wpływ na to, gdzie po prostu ta ropa będzie się znajdowała. I dobrze, że pan o Cieśnienie Ormus wspomniał, bo tutaj w wypowiedzi Donalda Trumpa też można było zauważyć pewną taktykę. Ja nie wiem, czy to jest taktyka negocjacyjna z resztą świata, czy mamy do czynienia tutaj z jakąś strategią też związaną z cenami ropy, bo proszę zwrócić uwagę. Prezydent Donald Trump powiedział, że ok to Europa i inne kraje zachodnie niech odblokują sobie cieśninę Ormus. No, tylko, że też musimy pamiętać, że mimo, że Stany Zjednoczone własną ropę mają, to jednak ta sytuacja na globalnym rynku wpływa również na wycenę ceny ropy. A wyceny ropy WTI również wpływają na to, ile Amerykanie płacą za paliwo. A to z kolei przekłada się na wyniki wyborcze. Dużo ryzykuje Donald Trump, czy widać tutaj jakąś taktykę? Wydaje mi się, że ryzykuje bardzo dużo, ponieważ politycznie to może się bardzo odbić na Donaldzie Trumpie. Weźmy pod uwagę, że część, nawet Reuters z współpracy z Ipsos pod koniec marca robił ankietę wśród Amerykanów, na ile właśnie tutaj popierają działania Stanów Zjednoczonych mhm. związane z Iranem. I 60, bodajże 6% ankietowanych wypowiedziało się, że jak najszybciej USA powinno się wycofać z tego konfliktu, nawet jeżeli nie Zostaną osiągnięte wszystkie te cele. Natomiast około 27 bodajże procent wypowiedziało się, że należy osiągnąć wszystkie zaplanowane cele, nawet jeżeli będzie to kosztem przedłużenia tego konfliktu. Więc w tym momencie mamy sytuację, gdzie dochodzi do sytuacji, w której nawet dosyć. W Republikanie, którzy są bardzo popierają też Donalda Trumpa, mogą w pewnym momencie się od niego odwrócić, ponieważ ta przedłużająca się wojna będzie wpływała właśnie na ceny Amerykanów, co odbije się po prostu właśnie, może się odbić słabszym poparciem. Więc ryzykuje bardzo wiele. Wydaje mi się, że zakładał, że ta cała operacja będzie dużo krócej trwała. Być może będzie przypominała operację w Wenezueli z Razem z, z, z, w czasie, której aresztowano prezydenta Maduro Natomiast okazało się inaczej I Donald Trump teraz chyba dąży do, do zakończenia tego konfliktu Ale widać, że no, ma z tym problem a tymczasem ropa Brent kosztuje już 109 dolarów i 20 centów za baryłkę. Ta cena cały czas rośnie. Aktualnie to prawie 8% wzrostu, a ropa WTI ponad 8% wzrostu, 108 dolarów i 38 centów. Krzysztof Kamiński, analityk Anda TMS był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A to był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia. Saldo. Magazyn gospodarczy.